Żarłok i skóra. I mam do Jerry. Trzymas Oraz na <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Możecie mnie znać z bloga Jerry Tales, z Carpenoctem oraz oczywiście konglomeratu podcastowego. I dziś powracam do swojego cyklu Ostry Piątek, w którym omawiam filmy prezentowane w ramach rzeczonego cyklu na Cinemaxie. I chciałbym co nieco Wam opowiedzieć o filmie... Child's Play czyli Laleczka Chucky z 1988 roku. Laleczka Chucky to jest horror. No, nie boimy się użyć tego słowa kultowy. Jeden z tych filmów, które gdzieś tam w latach 90., -tych, 80., -tych, kiedy to VHS-y w Polsce były mega popularne, no był pozycją absolutnie rozchwytywaną i absolutnie kultową. I to jest nie tylko kasus Polski można powiedzieć, dlatego że Laleczka Chucky okazała się ogólnie bardzo, bardzo dużym sukcesem. Myślę, że ani Tom Holland, ani reszta ekipy nie spodziewali się, że ten film aż tak bardzo chwyci. A Tak się stało, film przy budżecie śmiesznym, gdzieś tam w budżecie poniżej 10 milionów zarobił bardzo szybko, prawie 50, i Laleczka Chucky bardzo szybko stała się prężną franczyzą. Doczekała się wielu sequeli, na ten moment to już jest chyba bodajże 7 sekweli serii komiksowej, i, i no, stała się z jakąś tam ikoną horroru i sam Chucky, czy może wcielający się w Chucky'ego Charles Lee Ray, seryjny morderca stał się taką ikoniczną postacią w kinie Grozy gdzieś tam obok tych najsławniejszych takich jak chociażby, nie wiem, Freddy Krueger czy Jason Voorhees. Ja się bardzo ucieszyłem, kiedy zobaczyłem, że Cinemax w ramach swojego cyklu prezentuje właśnie ten film dlatego, że ja przyznam się Wam szczerze, że chyba laleczki czaki nigdy wcześniej w całości nie widziałem. Widziałem gdzieś tam fragmenty tego filmu za dzieciaka, no ale to wiecie, jak to za dzieciaka się ogląda horrory. Często fragmentami, dorywczo i ja tak na dobrą sprawę wiedziałem, o czym jest ten film, jaka jest główna historia, ale no jakoś tak się nigdy nie zebrałem, żeby, żeby ją nadrobić. No i kiedy nadarzy, nadarzyła się okazja, no to stwierdziłem, że czas najwyższy. Tak jak gdzieś tam wspomniałem między wierszami, reżyserem tego filmu jest Tom Holland. Jest reżyserem oraz współscenarzystą tego filmu we z Donem Mancini oraz Johnem... La Fium, jeżeli dobrze czytam jego nazwisko. I Mancini to jest gość, który spracował później przy, w praktycznie rzecz biorąc wszystkich sequelach, także to też dla serii jest postać dosyć znana. Historia w laleczce Chucky jest bardzo, bardzo prosta w swoich założeniach w pierwszej scenie widzimy policjantów ścigających dwóch jakichś tam bandytów, jak się dowiadujemy później seryjnych morderców i ogólnie typy z Podciemnej Gwiazdy. Jednym z nich jest Charles Lee Ray, czyli główny, negatywny bohater tego filmu. Postać, która zapożyczyła swoje imiona i nazwiska od trzech słynnych morderców, czyli Charlesa Mansona, Lee Harwaya Oswald'a oraz Jamesa L. Ray. Ray i osaczony Charles LeRae wkrada się do sklepu z zabawkami. Tam na półkach leżą takie lalki dobrych chłopców. Jest taki serial animowany, czy tam quasi-animowany, nie wiem, czy to jest bardziej taki lalkowy chyba serial, który dzieciaki w tamtym okresie oglądają właśnie o dobrych chłopcach i Charles LeRae wykorzystuje wiedzę, którą nabył od swojego dawnego można powiedzieć mentora, człowieka, który był obeznany w wudu i wiedząc, że nie ma szansy na ucieczkę, że jest postrzelony przenosi swoją duszę właśnie do, do lalki, tak żeby później na skutek określonych rytuałów stać się na powrót człowiekiem. Jak się łatwo można domyślić, lalka trafia w ręce pewnego dziecka i zaczynają dziać się niepokojące rzeczy. Myślę, że w zarysu fabuły to wystarczy tyle, dlatego, że chyba nie ma sensu jej specjalnie streszczać, dlatego, że po pierwsze, wielu rzeczy myślę, że możecie się domyślić, bo, bo tutaj naprawdę jakichś takich wielkich wygibasów nie ma. To po pierwsze, po drugie ona nie ma tak na dobrą sprawę jakiegoś takiego drugiego dna wielkiego. No to jest w gruncie rzeczy dosyć prosta opowieść, prosty horror, ale prosty horror, który, co zaskakujące, bardzo dobrze działa i to mimo upływu lat. Aktorsko jest nieźle. Możemy, możecie kojarzyć Katrin Hicks, która gra jedną z głównych ról kobiecych, matkę głównego bohatera dziecięcego, czyli Andy'ego. W roli y, Charlesa Lee Reja wciera się brat Durif. To jest taki aktor charakterystyczny, którego też możecie znać z bardzo wielu filmów i on jest przede wszystkim też głosem Chuckiego. I tak jak wspomniałem, ta prosta historia działa nadzwyczaj dobrze, ale działa nadzwyczaj dobrze, dlatego że tutaj twórcom udała się, można powiedzieć, taka dwojaka sztuka. Po pierwsze ta historia jest bardzo dobrze opowiedziana, w tym sensie, że z jednej strony właśnie zaczyna się z wysokiego C, bo ta scena pościgu za mordercą jest tyleż właśnie taka dosyć, można powiedzieć, ograna, co, co całkiem fajnie wprowadza nas w ten świat. Zresztą ona później chyba została praktycznie biorąc w, niemalże w 100% procentach zerżnięta, chociażby w takim horrorze świątecznym, którym kiedyś Imando i my wspólnie w Nekropolitanie omawialiśmy, czyli w Jacku Froście. I później, kiedy już nasza lalka, nasz czaki trafia do, do domu właśnie tej samotnej matki i, i synka, tak na sprawę, cała ta historia jest właśnie bardzo zmyślnie prowadzona. My od początku przecież wiemy, że, że coś tutaj jest nie tak i tak na dobrą sprawę tu nikt nie próbuje jakoś długo grać z tym, że nie wiem, że na przykład domownicy nie będą wiedzieli, że z lalką coś jest na rzeczy, coś jest dziwnego. Od razu, tak na dobrą sprawę, zaczynają się dziać no, różne takie nietypowe zdarzenia. Gdzieś tam, nie wiem, lalka potrafi sobie włączyć telewizor, potrafi się przemieścić itd. Tak tak Dosyć szybko dochodzi do pierwszych morderstw, dochodzi do jakiejś tam eskalacji przemocy. Natomiast raz, że właśnie tak jak wspomniałem, ta historia jest po prostu dobrze rozpisana, w tym sensie, że poszczególne te punkty kulminacyjne są nieźle podane, ładnie podprowadzone. Tych bohaterów jesteśmy w stanie szybko polubić i tego dziecięcego, głównego bohatera, czyli Andy'ego i tą jego matkę, to, że oni gdzieś tam są taką samotną rodziną, tylko... Słożoną z dwójki, to też całkiem nieźle jakby podbudowuje w tą ich relację i tak dalej, i tak dalej. Tu, tu w zasadzie wszystko pod tym kątem ładnie gra, ale no umówmy się, to by nie działało, gdyby nie sam czaki który no w mojej ocenie wypada po prostu rewelacyjnie. Ja myślę, że Czakiego każdy z Was zna i każdy wie jak wygląda laleczka Czaki i ona sama w sobie jest dosyć upiorna i tak jak ja widziałem na przykład fragmenty tego programu animowanego tych dobrych chłopców, no to, to samo to w sobie już wyglądało dosyć no tak upiornie powiedziałbym I, i tak nie wyglądało to jak taka spokojna i sympatyczna bajka dla dzieci, ale przede wszystkim tutaj robotę zrobili specy od efektów specjalnych. Taki był częściowo animowany w tym sensie, że był częściowo lalką faktycznie, jakąś jakimś tam urządzeniem mechanicznym, częściowo był grany czy to przez dzieci, czy to przez osoby z karłowatością, także no, wykorzystywano różne techniki, ale po prostu to wypada świetnie, to jak on się porusza, to jak on się zachowuje, to jak on się zmienia, bo tutaj czaki to, to tak troszeczkę spojleruje, on będzie trochę ewoluował, on, ta jego postać się zmienia, jego wygląd się zmienia i to po prostu wypada kapitalnie. Wespół z głosem, tym takim też ikonicznym głosem brata Duryfa, takim powiedziałbym agresywnym, lekko szalonym, no to po prostu ogląda się Wyśmienicie. I w szczególności to, jak kapitalnie jest to zrobione, to widać w całej takiej dosyć długiej sekwencji finałowej, kiedy to z takim dzieją się przeróżne rzeczy. Ta, ta lalka się zmienia i przeistacza diametralnie. Mimo tych prawie 30 lat na karku, to się ogląda po prostu naprawdę kapitalnie i bez żadnego poczucia jakby żenady, że obcujemy z czymś, co, co po prostu jest słabe. Każdy miał jakieś pamiętne urodziny Mamo, mogę już otworzyć prezenty? Lala oczywiście Prawda, że piękna? Dziś urodziny ma Andy Czas spać Andy Dobranoc Pchły na noc Dobranoc Każdy wie, że najwięcej wypadków zdarza się w domu. Jak to się mogło stać? Ale to nie był wypadek. Andy! Detektyw Mike Nars, Wydział Zabójstw. Pani Peterson nie żyje, wypadła z kuchennego okna. Ktoś zamieszkał w domu Berkeley. Wraz z nimi pojawił się strach. A moja, wiem kto to zrobił. Kto? Moja Lala. Nikt ci nie wierzy. Ta lalka morduje, Boże Święty. Czemu mi pan nie wierzy? Bo jestem normalny, proszę pani. Nikt nie chce uwierzyć w prawdę. A kto ją poznał, musi umrzeć. Morderstwo nie ma dobrych stron. Nie ma nic niewinnego. Z grzecznym chłopczyku. I tak na dobrą sprawę, to tyle. Dla mnie pewnym zaskoczeniem było to, że ten film jest z 1988 roku. Ja byłem święcie przekonany, że pierwsza laleczka czaki to jest jeszcze tam początek lat 80. A tu proszę, okazało się, że to jest już w zasadzie bliżej lat 90., co też by pewnie wyjaśniało właśnie, że te efekty specjalne się nie zestarzały i one są tak dobre, jakie są. Ja mówię, nie chciałbym się nad tym filmem rozwodzić, dlatego że to jest prosta opowieść i chciałbym tylko podkreślić, że ona się po prostu po latach broni. Naprawdę, ja się ubawiłem na tym filmie setnie ja się wcale nie dziwię, że on osiągnął tak duży sukces i doczekał się tak dużej ilości sequeli. Ja na tym etapie, to szczerze wątpię, że ja będę nadrabiał te, te pozostałe laleczki czaki, tym bardziej, że z tego, co wiem, to one mają no, takie raczej mieszane opinie. Tam niektóre te sekwele są ok, niektóre są uznawane za słabe, więc patrząc na to, ile rzeczy na półce do obejrzenia i do przeczytania leży, to, to chyba nie będzie Będę tego nadrabiał dla idei, ale jeżeli chcielibyście się spotkać właśnie z ikonicznym, seryjnym mordercą Charlesem Lee Rayem i laleczką Chucky, to bardzo polecam. Myślę, że spędzicie przyjemne półtorej godziny. A też Laleczka Czaki poniekąd zainspirowała mnie do tego, żeby być może zapoczątkować taki też nieregularny cykl na konglomeracie właśnie o takich legendach FAOHS-u, dlatego że czasem wiecie jak to jest, trafia się w telewizji na filmy pokroju właśnie Laleczki Czaki, nie wiem, Kobry, Predatora i tak dalej, i tak dalej, czyli filmów takie, które gdzieś tam mi osobiście i pewnie Wam też kojarzą się właśnie z latami 80. 90. taką złotą erą kaset wideo i, i gdzieś tam nagrywanymi pokątnie, przegrywanymi kasetami, które się po wielokroć oglądało. A dla mnie to o tyle było właśnie jakoś tam inspirujące, że ja sobie też uświadomiłem, że ja bardzo wiele tych filmów z tamtego okresu to albo pamiętam słabo, bo je oglądałem właśnie lata temu, cała dzieciaka i po prostu ich dobrze nie pamiętam, albo właśnie widziałem je tylko gdzieś tam fragmentami i być może właśnie gdzieś tam będę chciał o innych filmach z tego okresu też Wam co nieco opowiedzieć, a kto wie, może chłopaków też w to wciągnę, bo, bo przecież wiecie na pewno, że Mando chociażby jest wielkim fanem kina akcji horrorów z lat 80. więc myślę, że on taki cykl przyjmie z otwartymi ramionami. Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeszcze raz na przyjemny horrorowy wieczór wam laleczkę taki mogę polecić i do usłyszenia wkrótce. Cześć